Teraz kolejne pytanie. Mój mąż jest w nieformalnym związku z inną kobietą, mając dziecko. Czy mój mąż ma moralne prawo usprawiedliwiać pozostanie w nieformalnym związku na dobra dziecka z tercą tego związku? Jaka jest opinia Kościoła w tej sprawie? Powiem tak, ma obowiązek wobec tego dziecka. Ma zadbać o to, żeby jest ojcem o to, żeby to dziecko miało godne warunki, ale nie może moralnie tłumaczyć, że pozostaje w tamtym związku z tą kobietą, dlatego że zawadzą dziecko. To jest... Dwa miesiące tam miał taką historię, tylko konkretnie, nad konkretnym małżeństwem starsze małżeństwo, on poszedł gdzieś na chwilę, dziecko się urodziło, ta sama wioska i tak dalej, i tak dalej. Oni miał firmę, świetną i tak dalej. Kociusieńko, powiem tak. Przyszli do mnie właśnie z tym tematem, bo on, ponieważ on poczuwał się, że jest ojcem, więc ja sobie chcę ja mówić. ponieważ tam jest mój obowiązek bycia ojcem. A ja mówię, czekaj, co było dziewczyno? Oj, co czy twoje małżeństwo? On mówi, moje małżeństwo. I mówię teraz, jak ty pójdziesz tam adorować swoje dziecko, czy powiedzmy, normalnie spełnić obowiązek e, mał, e, rodzicielski, mimo wszystko, jakoś tam ojcowski, wobec tam tego dziecka, to zaczyna się ciepło robić i dziękuję bardzo, a twoja żona siedzi, i myśl, co ty robisz z tą kobietą, z którą tam jest. Więc weryfikacja, powiedziałbym jasno i krótko, alimenty kupować, ale pobłogosław tę kobietę i pozwoli ją. Pozwól jej odejść, tamtej kobiecie, i wracaj do swojej żony we, we wszystkich wymiarach. Wracaj do swojej żony we wszystkich, bo małżeństwo było pierwsze. Myślę, że to jest odpowiedź na. To jest trudny temat. To jest trudny temat, ale Rad wiadomo, najpierw jest to, co już wybrzmiało, najpierw jest to, co już brzmiało najpierw jest to, co już brzmiało od takiego początku. Coś, co później się stało, jest jakąś jaką konsekwencją. Owszem, musimy się wywiązać, musi się wywiązać, musi te elementy czy kwestia utrzymania do dziecka zapewnić niechalne warunki. Ale nie ma żadnego obowiązku moralnego teraz przebywać z tą kobietą dalej. Trzeba jest powiedzieć. Punkt 2380.